Rozdział szósty Świat bez Izraela? I nagle grom z jasnego nieba. Henry Kissinger oznajmia w wywiadzie dla The New York Times W ciągu dziesięciu lat nie będzie Izraela. A to przecież jeden z czołowych syjonistów świata. Człowiek najważniejszych agent glob rządu. Doradca kilku prezydentów USA. To on powiedział przed laty, że Niemcy będą wiodącym krajem Europy i Niemcom przypadnie rola lokomotywy jej gospodarki. Spełnia się co do joty. To Kissinger został powołany na szefa Komisji Dochodzeniowej w sprawie zbrodni wywiadu Izraela popełnionej na WTC, w skrócie określanej jako 9 łamane 11. Szybko się jednak wycofał z tej roli, gdy zorientował się, że wersja zamachu Beduinów, to ściema dla półgłupków. Można byłoby uznać przez chwilę, że to szokujące wyznanie tego niemal 90-lotniego starucha wyrwało mu się w chwili nieuwagi. Nic z tego. Dokładnie taki sam przedział czasowy żywotowi Izraela pozostawia 16 amerykańskich agencji wywiadu w raporcie liczącym 82 strony tekstu. Można więc przypuszczać, że Kissinger jedynie powtórzył głośno ich konkluzję. Dziesięć lat i basta! New York Post cytuje Kissingera W ciągu dziesięciu lat nie będzie Izraela. Szesnaście amerykańskich wywiadowni nie precyzuje w swoim raporcie, czy sprawiedliwość Bożej opatrzności zdematerializuje Izrael dokładnie za lat dziesięć. Czyli około roku 2022. Wywiad w swoim szokującym raporcie, zatytułowanym Przygotowania do obrazu Bliskiego Wschodu, analizuje przyczyny tej nieuchronnej implozji. Zanim do nich sięgniemy, przypomnijmy prowokacyjne, prowokacyjne w cudzysłowie, oświadczenie prezydenta Iranu Ahmadineżada, za które został straszliwie zwymyślany przez media zachodnie za to, że śmie odmawiać zabitemu narodowi prawa do własnego państwa. Oznajmił to samo, choć nie precyzował czasu zniknięcia Izraela. On tylko dał do zrozumienia, że świat bez Izraela jest koniecznością. Zastanawiająca jest kategoryczność wypowiedzi Kissingera. Powiedział, że w ciągu dziesięciu lat nie będzie Izraela. Następnie nie wyjaśnił, dlaczego państwo izraelskie zniknie. Mógł dodać, że państwo izraelskie znajduje się w niebezpieczeństwie, ale można je ocalić za pomocą kolejnych miliardów dolarów lub militarnie zmieść z powierzchni jego wrogów. Nie powiedział, że jeśli Amerykanie wybiorą kolegę Nataniachu, Mitta Romneya, to Izrael może przetrwać. Nie powiedział na przykład, że jeśli Ameryka zbombarduje Iran, to Izrael może przetrwać, bo uniknie ataku nuklearnego. Nie proponował żadnego wyjścia z tej sytuacji ratującego przetrwanie Izraela. Nie będzie do 2020 roku i basta. Nie dodał, że może to się stać wcześniej lub później niż dokładnie w 2022 roku. A więc nie wykluczone, że nawet wcześniej. Tak więc Kissinger obwieścił zniknięcie Izraela jako niepodważalny fakt, nie wymagający uzasadnienia. Już przesądzony. Oznaczać to mogło, że likwidacja, w nawiasie implozja, ewakuacja, Izraela została postanowiona definitywnie w najwyższych kręgach glob rządu, bo przecież nie decyzją rządu Izraela czy USA. Tu mamy odnośnik i czytamy. Wśród spekulacji na fali wypowiedzi Henrygo Kissingera pojawiała się następująca wersja. Izrael opuszczą Żydzi aszkanezyjscy, a pozostanie sefaradyjska mniejszość i armia. To by w praktyce oznaczało, że Izrael zamieni się bazą wojskową. Ale na jak długo? Koniec odnośnika. Jeżeli tak, to warto zastanowić się nad powodami takiej decyzji oraz jej ujawnienia. W historii nowożytnej, a chyba i starożytnej, nie było zapowiedzi likwidacji jakiegoś państwa z tak dalekim wyprzedzeniem czasowym i tak apodyktyczną pewnością. Olimpijczycy ze szczytu piramidy światowej władzy podjęli decyzję o tym niesamowitym ciosie wymierzonym w ojczyznę syjonistów, którzy rzekomo powrócili do swojego domu po dwóch tysiącach lat wygnania, tułaczki, Poniewierki i zwłaszcza prześladowań tego niewinnego, bezbronnego narodu, który wreszcie doczekał się własnego domu, uzbroił go w kilkaset głowic nuklearnych. Więcej wynika z raportu 16 służb wywiadowczych USA. Jego autorzy stwierdzają ekspresji z verbis, że Izraela nie da się utrzymać przy życiu w oceanie nienawistnego islamu, który dyszy pragnieniem zemsty za izraelskie zbrodnie. Raport nawiązuje do przyczyny tej wrogości islamu. Zauważa, że po II wojnie przybyło na ziemię palestyńską 700 tysięcy obcych intruzów. Zagrabili ziemię palestyńczyków, podbili ich, setki tysięcy wypędzili z Palestyny, dziesiątki tysięcy okrutnie wymordowali w walkach, odstraszających pacyfikacjach. Tymczasem cała ta zagrabiona ziemia należała i należy do Palestyńczyków. Najeźdźcy nie mają najmniejszego zamiaru wynieść się tam, skąd przybyli. Tymczasem tak zwana społeczność międzynarodowa ma dość hazarskiego, terrorystycznego dyktatu, choćby dlatego, że to ubliża jej prestiżowi, szydzi spraw międzynarodowych. Izrael jest postrzegany znacznie gorzej niż RPA w latach 80 okresie osławionego apartheidu białych. Raport stwierdza, że skrajnie ekstremistyczna koalicja partii Likud stale eskaluje terror, popiera bezprawny charakter tej okupacji i zniewolenia narodu autochtonów. Zarazem bezwzględnie faworyzuje osadników. Stwierdza się w raporcie kryminalny charakter tej okupacji rodem z apartheidu, włącznie z absurdalnym murem chińskim którym się odgrodzili od autochtonów. Coraz bardziej drakoński system posterunków wokół tego muru jest nie do zaakceptowania choćby dlatego, że tego obozu koncentracyjnego nie można ciągnąć w nieskończoność. Wywiadownie zgadzają się co do tego, że Izrael nie może skutecznie i w nieskończoność przeciwstawiać się niszczącej sile ruchu propalestyńskiego w całym świecie arabskim. W skład tego ruchu wchodzą m.in., Arabska wiosna, przebudzenie islamskie oraz stały wzrost siły Iranu. Minęły czasy, kiedy islamskie dyktatury zachowywały się biernie w sprawie aspiracji propalestyńskich. Potem zaczęły się one walić wraz z upadkiem proizraelskiego szacha Iranu w 1979 roku i postanowieniem Demokratycznej Republiki Islamskiej. Jej rządy w końcu nie miały innego sposobu, jak poprzeć sprzeciw własnego narodu wobec bandyckich wyczynów Izraela. Autorzy raportu stwierdzają, że proces oporu przybrał przyspieszenia, radykalizacji, determinacji, a mają na myśli serial obalania proizraelskich reżimów w całym regionie i pasie państw arabskich w północnej Afryce. Czy krwawe rewolty od Maroka, Libii, Tunezji, Egiptu z 2012 roku miały na celu obalenie reżimów proizraelskich, czy najzupełniej odwrotnie? Czy wyrąbanie pasa państw osłonowych wokół Izraela za pomocą dywersyjnych rebeliantów opłacanych i uzbrajanych przez Izrael, NATO i USA jest wzmocnieniem czy osłabieniem pozycji Izraela w regionie? Kto i w czyim strategicznym interesie sieje śmierć i destabilizację w Syrii, graniczącej z Izraelem? Po obaleniu dotychczasowych dyktatorów ościennych państw natychmiast pojawiły się nowe, jeszcze bardziej bezwzględne reżimy. Na jakiej podstawie raport stwierdza, że rządy te staną się bardziej demokratyczne, bardziej islamskie i mniej przyjazne wobec Izraela? W każdym razie tak zwani obserwatorzy są zdania, że droga do Teheranu prowadzi przez Damaszek, w nawiasie Syrię. A może, co nie jest wykluczone, właśnie te mniej przyjazne nowe reżimy i dyktatury to końcowy etap ostatecznego osaczania i zwijania Izraela? W świetle tych faktów, stwierdzają zgodnie amerykańskie wywiadownie, Rząd USA po prostu nie zdoła dalej militarnie i przy pomocy zasobów finansowych chronić Izrael wbrew pragnieniom jego sąsiadów. Chcąc unormować stosunki z 57 krajami islamskimi, USA powinny kierować się swoimi interesami narodowymi i, cudzysłów, wyjąć kontakt z napisem Izrael, sugeruje raport. Ani Kissinger ani tym bardziej autorzy raportu nie dają żadnego sygnału, że będą użalać się nad zejściem Izraela. To bardzo znacząca obojętność, zwłaszcza, że Kissinger, który jest niemieckim Żydem, zawsze był uważany za podporę Izraela w polityce międzynarodowej. Równie znaczące jest to, że Amerykanie pracujący dla agencji wywiadowczych od zawsze byli pod presją propagandy proizraelskich mediów. Najwyraźniej uznali, że nadeszła pora zrzucenia tego wędzidła i garbu. Jeżeli tak otwarcie i pryncypialnie autorzy raportu dają do zrozumienia, że mają po uszy fanatyzmu i awanturnictwa Izraela, to jest to oczywisty bunt psa, który macha ogonem. Ma tego machania po dziurki w nosie większość Amerykanów, zwłaszcza dziennikarzy i publicyści, którzy muszą każdego dnia omijać szerokim łukiem rafę pod nazwą Izrael. Oni oczywiście sami nie zbuntują się przeciwko ich syjonistycznym chlebodawcom. Przyzwolenie musi przejść z góry. Pamiętają na przykład tragikomiczne wystąpienie na Taniachu przed Narodami Zjednoczonymi. Dał tam popis takiej megalomanii i buty, że przyjęto ten występ z niesmakiem, a jego samego jako wzorzec obłąkanego sjonisty, Obłąkanego sjonisty w cudzysłowie. Jemu i pozostałym mafiozom tego państewka żyjącego w finansowym i militarnym respiratorze USA wciąż się wydaje, że wszystkie sznurki świata są w ich rękach. Lecz miliardami ludzi i prawie dwustu państwami nie da się pomiatać jak dotąd. Za każdym razem, kiedy znany dziennikarz amerykański wychyli się ponad parapet, dostaje po głowie i wylatuje z pracy. Za co? za niezgodność z obowiązującym scenariuszem w sprawie Izraela, wyuczonym podczas przyjmowania do roboty i stale aktualizowanym. W komentarzu do wyskoku Kissingera autor internetowej publikacji podaje przykłady dziennikarki Heleny Thomas i Rika Sancheza. Za każdym razem, kiedy amerykańskie lobby Izraela atakuje jakiegoś publicystę, jak na przykład Murin Doft, która ostatnio publicznie chlapnęła, że ci sami izraelscy fanatycy, którzy wciągnęli USA w wojnę z Irakiem, próbują teraz zrobić to samo z Iranem, wówczas coraz więcej amerykańskich hamburgerów zaczyna dochodzić do wniosku, że to właśnie tacy Amerykanie jak Dow, Thomas czy Sanchez piszą prawdę i trzeba ich w tym popierać. Otrzymują też nieoczekiwane wsparcie amerykańskiej społeczności żydowskiej, która nie jest już tak zjednoczona w odruchowym popieraniu Izraela, szczególnie w okresie liderowania likudników, temu karykaturalnemu państewku obłąkanych syjonistów. Obłąkanych syjonistów w cudzysłowie. Podobnie jak Norman Finkenstein, jak analitycy Philip Weiss stwierdzają to właśnie szaleństwo, obłąkanie obecnych hersztów Izraela i uznają, że czas najwyższy, aby wyjąć im brzytwy z rąk. Obaj akcentują także beznadziejność ich położenia, ich wyobcowanie na arenie międzynarodowej. To nie może trwać wiecznie. Wśród młodych Żydów amerykańskich mija moda na popieranie Izraela. Zapewne prezydentem zostanie bogaty kumpel Nataniachu, mit Romney. Tu mamy odnośnik i czytamy pisane przed wyborami. Prezydentem został oczywiście Barack Obama, najbardziej posłuszny żydowskiemu lobby. Mitromnej, wyznawca religii Mormonów. To jednak sondaże wskazywały, że Obama, który na jakiejś taśmie powiedział, że chrzani kłamcę na taniachu, może z łatwością zdobyć większość żydowskich głosów. Jeżeli milioner Romney jako prezydent nadal będzie psem machającym przez izraelski ogon, to straci poparcie już po wyborach, a przez następne cztery lata Amerykanie mogą już nie ścierpieć tego służalstwa. Ale ostatecznym gwoździem do trumny Izraela może być coraz bardziej powszechna wiedza Amerykanów, w nawiasie i nie tylko ich, o tym, że Izrael oraz jego poplecznicy w USA ani radykalni Beduini dokonali ataku fałszywej flagi z 9 łamane na 11. To już nie jacyś antysemici, tylko ustalenia coraz większej liczby obserwatorów, analityków różnych dziedzin, zwłaszcza specjalistów lotnictwa, nawigacji, mechaniki. Przełamali zmowę milczenia, już się ich nie uśmierca w wypadkach i nagłych zgonach jak w pierwszych latach po 9-11 jak na przykład żonę pilota Beniga UAL-93, Sandy Dal, która w 2002 roku powołała do życia fundację imienia swojego męża. Jason Dahl Scholarship Fund do ustalenia prawdziwych okoliczności i rzeczywistych sprawców 9-11. W maju 2012 roku znaleziono ją martwą w jej domu w Kolorado. Jako przyczynę podano... ZATRZYMANIE AKCJI SERCA Miała 52 lata, była zdrowa jak ryc, ale o tym nieco dalej. O tej makabrycznej zbrodni pod kryptonimem 9.11 piszemy dokładniej, bo to się czyta jak fascynujący dreszczowiec ociekający krwią 3000 ofiar. Minęło już 10 lat z okładem, a 9.11 wciąż pikuje w dół i może się roztrzaskać o państwo Izrael. Świadomość o sprawstwie 9.11 rośnie dzięki setkom nowych faktów wyciąganych na światło dzienne przez międzynarodową organizację kilkuset specjalistów drążących okoliczności i metodę tej mega zbrodni na narodzie amerykańskim. Wynika z tych ustaleń, iż nie było to porwaniem samolotów przez dyletanckich muzułmanów lecz z zimną krwią zaplanowana zbrodnia żydowskiego lobby na jego własnych chlebodawcach i obrońcach. Cel? Pretekst do wyruszenia na wojnę z terroryzmem. Wtedy łatwiej zrozumiemy determinację autorów raportu 16 agencji wywiadowczych i samego Kissingera. Kto jak kto, oni najlepiej wiedzą, czyja to była sprawka. Była to zbrodnia Ameryki na Ameryce, ale to tylko przenośnie. Była to zbrodnia izraelskich służb terrorystycznych, zorganizowana i wykonana przy wsparciu analogicznych służb amerykańskich, przy nieświadomym wsparciu wielu pracowników lotnictwa cywilnego, przekonanych niemal do końca, że uczestniczą w trwających tego dnia wielkich manewrach lotniczych, ćwiczących temat terrorystycznego ataku na USA. Ta rzeź nie miała żadnego znaczenia moralnego dla organizatorów zbrodni. Mieli zginąć i zginęli tylko goje. Prawie cztery tysiące Żydów zatrudnionych w obydwu wieżach zostało w przeddzień ostrzeżonych i nie poszli do pracy. Nikt z komisji rządowej, komisja rządowa w cudzysłowie, nie wpadł na przykład na myśl, aby rozpoznać mechanizm tych masowych ostrzeżeń, tej masowej absencji. Ta zbrodnia po upływie dziesięciu lat nadal żyje swoim półlegalnym, podziemnym życiem a ofiary jakby wstają z martwych jako niemi świadkowie. Istnieje bowiem potężny ruch na rzecz prawdy o sprawcach zbrodni. Każdy krok, każdy miesiąc przynosi coraz to nowe odkrycia, ustalenia, szczegóły składające się na rozpoznanie logistyki tej zbrodni. Mordercom nie ujdzie to bezkarnie. Choć nie zasiadają na ławach oskarżonych na czele z obydwoma zbrodniarzami buszami, oraz ówczesnym wiceprezydentem Dickiem Cheneyem. Nie ujdzie płazem również katastrofa z lotniska Smoleńskiego. Obydwa te zbiorowe morderstwa wykazują szereg analogii w ich organizacji. Kiedy to piszą, 17 października 2012 roku, w internecie hula seria makabrycznych fotografii ofiar tej zbrodni. Jedną z nich są zwłoki prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nasze służby nasze w cudzysłowie, zareagowały natychmiast i zażądały wycofania tego makabrycznego zestawu. Z informacji internetowych w nawiasie zachodnich dowiadujemy się, że lotnisko smoleńskie służyło do nielegalnego szmuglu broni i amunicji do egzotycznych krajów ogarniętych wojnami domowymi. Hersztem był rosyjski milioner rodem ze starszych i mądrzejszych. Autorzy internetowi piszą o tym, Gdyż było czymś absurdalnie niemożliwym, aby amerykańskie satelity szpiegowskie nie monitorowały tej kontrabandy, startów i lądowania samolotów na lotnisku rzekomo nieczynnym. Na rejon Smoleńska nieustannie spoziera dziesięć różnych satelitów. Traf chciał, że w chwili katastrofy osiem zaspało, a tylko jeden spoglądał w dół. Hazarstwo amerykańskie z całą pewnością dysponuje niemal fotoreportażem satelitarnym z tej zbrodni. Udaje, że nic nie wie. Albo czekają na lepszą okazję rzucenia tego asa na stół. Na gruncie polskim ukazało się kilka książek na temat zbrodni smoleńskiej, w tym moja. Pod tytułem Ostatni transport do Katynia. Już wtedy napisałem kategorycznie, że był to po pierwsze zamach po drugie zamach polegający na eksplozji w samolocie. Pod zdjęciem szczątków Tupolewa dodałem napis, cytat, niech wyjaśnią, jak udało się im tak sproszkować samolot. Pytanie stoi nadal. Częściowo dała odpowiedź na to pytanie tzw. Komisja Macierewicza, oficjalna komisja knesejmowa. Stwierdzono, że był to wybuch na wysokości około 30 metrów nad ziemią. Natomiast... Stalowa brzoza, stalowa w cudzysłowie, która miała być sprawcą katastrofy, została ścięta na wysokości 6 metrów i nie była tą brzozą, o którą zawadził Tupolew. Tu mamy odnośnik i czytamy. Na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego odbyło się w lutym 2013 roku dwudniowe sympozjum specjalistów, gdzie stwierdzono, że osławiona stalowa brzoza była mistyfikacją. Samolot ściął wierzchołek innej brzozy na wysokości 9 metrów i grubości mniej więcej 15 cm. Koniec odnośnika. Zginęło m.in. sześciu polskich generałów, a więc tym samym generałów NATO. Żadnej reakcji ze strony NATO. Była to zbrodnia na Polsce, państwie Unii Europejskiej. Żadnej reakcji i pomocy Unii Europejskiej i NATO. Są to te same międzynarodowe gangi politycznych przestępców zawiązujących pakty obronne, cudzysłów obronne, jak przed 1939 rokiem. Podobnie przyszli nam z pomocą we wrześniu 1939 roku nasi sojusznicy, Francja i Anglia, rządzone przez syjonistycznych administratorów. Na gruncie polskim weteranem w demaskowaniu zbrodni 911 jest Sławomir Kozak, kontroler ruchu lotniczego na Okęciu. Członek m.in. Między międzynarodowej Organizacji Skupiającej Kontrolerów Lotu, członek Spontanicznie Zawiązanej Organizacji, piloci organizacji 911 Trów. Po 10 latach mrówczych dochodzeń tych specjalistów z różnych dziedzin lotnictwa, w tym pilotów i nawigatorów, Rządowa wersja przyczyn i sprawców katastrofy runęła jak domek z kart. Ustalili niezbicie, że była to właśnie lucyferyczna zbrodnia Ameryki na Ameryce. U jej podstaw legła bezgraniczna pogarda wobec życia gojów, tego talmudycznego bydła, akumów. W zbrodni tej zapewne nie uczestniczył świadomie ani jeden wysokiej rangi Amerykanin z krwi i kości, choć co do tego nie możemy mieć całkowitej pewności. Wiedząc i pamiętając, że Bushowie, Cheney i czołowi neokonserwatyści z Partii Republikańskiej to kryptożydzi, a nie Amerykanie. Wiedział o tym od początku nasz Henry Kissinger, w cudzysłowie nasz: ale łudził się, że ten zbiorowy mord pod fałszywą flagą nie zostanie zdemaskowany. Zgodził się przyjąć stanowisko szefa rządowej komisji śledczej w sprawie zbrodni 9/11. Po kilku miesiącach wycofał się z tej funkcji, wiedząc, że musiałby autoryzować swoim podpisem zbrodnicze kłamstwa podsunięte tej komisji do zatwierdzenia. Rządowa mistyfikacja nie trzymała się kupy. Dużo jednak skorzystał, mając dostęp do zakazanych materiałów dotyczących organizacji i dokonanej tej zbrodni. Sławomir Kozak wydał już cztery książki o zbrodni 911. Każda następna przynosiła kolejne ustalenia zespołu piloci organizacji 911 trów. Najcenniejsza jest czwarta książka, jakby czwarty tom tej krwawej sagi, bardzo szczupła w talii. Nosi tytuł Przechwyceni. Ustalenia tej spontanicznie zawiązanej międzynarodowej organizacji dochodzeniowej są jednoznaczne. Ani jeden z czterech rzekomych benigów nie uderzył w przypisywane im cele. Dwa w wieżę, jeden w Pentagon, czwarty rzekomo rozbity o ziemię w Shanksville. Rozstrzygające znaczenie w śledztwie miało pójście tropem ustaleń ACARS, systemu wprowadzonego już w 1978 roku. I było rzeczą niemożliwą, podpowiada autor przechwyceni, aby także nasz Tupolew nie był wyposażony w ten obligatoryjnie stosowany system transmisji danych. Działa on samoczynnie. Pozwala na błyskawiczne przesyłanie informacji między samolotem a ziemią w postaci cyfrowych depesz. Prędkość transmisji jest bardzo duża i mieści się w połowie sekundy. Umożliwia załodze zarówno odczyt informacji nawigacyjnych, jak i wysyłanie własnych. Obecnie system ACRS opiera się na dużej liczbie naziemnych przekaźników rozstawionych na całym globie daje się porównać do przekaźników wykorzystywanych w telefonii komórkowej. Przekazy telefoniczne nazywają się BTS. Stacja bazowa w systemie łączności bezprzewodowej przekaźników wyposażonych w anteny fal elektromagnetycznych. Sławomir Kozak, cytat. Korzystając ze sławnej już ustawy o dostępie do informacji, nasza organizacja dotarła do takich właśnie danych notowanych przez sieć ACRS. I oto okazało się. O godzinie 9.03 w chwili rzekomego uderzenia przez samolot UAL-175 w południową wieżę WTC maszyna ta znajdowała się w rejonie Harrisberga w Pensylwanii, blisko 300 km na północny zachód od Manhattan. 20 minut później przeleciała natomiast nad stacją w Pittsburghu, kolejnych 300 km. Z rozmów w nawiasie depesz, wysłanych i odbieranych przez załogę UAL 175 wynika, iż o godzinie 9.03 naziemny dyspozytor Balinger rozmawiał z załogą UAL 175 znajdującej się 300 km od Manhattanu, w okolicach lotniska Harrisburg, między innymi dokładnie o godzinie 8.59, co oznacza, że samolot znajdujący się o 300 kilometrów od Manhattanu musiałby 4 minuty później uderzyć w wieżę południową, co było fizyczną niemożliwością. Nie tylko nie uderzył, lecz spokojnie oddalał się od Nowego Jorku. Następna depesza dyspozytora, potwierdzona przez załogę dokładnie w momencie rzekomego uderzenia w wieżę. Cytat. Zbliżenie Nowy Jork szuka Was na częstotliwości 127,4 metra. Podpisano Rogers. Depesza docierała w chwili, kiedy UAL 175 rzekomo uderza w wieżę południową. I jeszcze jedna depesza, słynna z tego, że dyspozytor Bellinger ostrzega załogę. Cytat. Strzeżcie się za władnięcia kokpitem. Dwa samoloty w Nowym Jorku uderzyły w budynki WTC. Jednym z tych samolotów miał być UAL-175. Minęło 20 minut od czasu rzekomego uderzenia w wieżę południową, a samolot spokojnie mknął dalej i dotarł w zasięg stacji bazowej w Pittsburghu, w sumie około 600 km od Manhattanu. Podobne cudowne rozmnożenie samolotów nastąpiło w przypadku samolotu, który rzekomo rozbił się w Szanka Dowódca tej maszyny tuż po starcie wysłał depeszę przez ACARS do swojego kolegi Berlingera. Tu mamy odnośnik i czytamy. Więcej szczegółów o Berlingerze w książce pana Kozaka. Oko cyklopa. Koniec odnośnika. Pozdrowił go. Następna depesza brzmiała jak poprzednia wysłana do wszystkich samolotów linii UNITED, a wysłana została o godzinie 9.19. Strzeżcie się wtargnięcia do kokpitu. Zatem Berlinger miał już wiedzę o rzekomych uderzeniach dwóch biegów w wieży. Do UAL 93 dotarła jeszcze jedna z wielu innych depesz. Wysłano ją do samolotu na prośbę żony drugiego pilota. Homera, która już wiedziała o atakach na WTC i chciała ostrzec męża. Załoga UAL 93 odebrała dokładnie o godzinie 9.51 kolejną depeszę, już dramatyczną, utrzymaną w tonie bezwzględnie rozkazującym. Cytat. Lądować tak szybko jak to możliwe, na najbliższym, najbliższym lotnisku, tak szybko jak to możliwe. Tak szybko, jak to możliwe na ziemię. Gdziekolwiek! Sławomir Kozak pisał już w książce z 2009 roku. Nigdy nie wierzyłem w to, że pod Shansville rozbił się UAL 93, do tego z pasażerami, jacy rzekomo znajdowali się na pokładzie. Fakt, że rodzinom ofiar tej katastrofy przez długie lata nie ujawniano taśm, w nawiasie Patrzymoleńsk, na bazie których opisywano w prasie przebiegi wypadków, był dowodem na chęć ukrycia prawdy. Dochodzimy do kluczowego momentu i mechanizmu fałszerstwa. Cytat. Prawdopodobnie tak bardzo zaangażowano się w zacieranie wszelkich śladów łączności radiowych, że o rozmowach telefonicznych prowadzonych w obrębie jednej instytucji zapomniano. Przestępcy zawsze pozostawiają jakiś ślad. I tylko kwestią czasu jest ich odnalezienie. Chodzi o rozmowę telefoniczną UAL 93, który rzekomo rozbił się o ziemię w Shanksville o godzinie 10.03. W skrócie, cytat tej rozmowy. Oki, utraciliśmy kontakt radiowy z UAL 93. Jasne. Jasne? czyli zgodnie z harmonogramem mistyfikacji. Samolot musiał zamilknąć. Rozmowa odbywała się między oficerem zarządzającym ruchem krajowym, sektor wschodni, a Dugisem Davisem z centrum operacyjnego. To znaczy, że obydwaj byli zaangażowani w tę krwawą mistyfikację. W poprzedniej depeszy stwierdza się, że jasne, w cudzysłowie jasne, czyli ual 93 Musiał zniknąć z depesz, zgodnie z harmonogramem czasowym zbrodni. Rozmawiają następnie o czarnym dymie w okolicach Shanksville. Zastanawiają się, kto mógł się rozbić. Sektor wschodni DAL-1989-UAL-93 zawróciła do Cleveland i dłużej już nie będzie straszyć uprowadzeniem. To nasz skrót tych rozmów w całości podany przez autora, który stwierdza na koniec. Cytat. Wniosek jest prosty. Ktoś w UAL 93 włączył transponder o 10.05, dwie minuty po tym, kiedy samolot rzekomo rozbił się w Shanksville. Transponder wskazywał wysokość 8200 stóp. Jest to około 2,5 km. Benig zmierzał na południowy wschód. Minutę później zobrazowanie samolotu zniknęło. Była 10.06. Pozycja samolotu została określona precyzyjnie. Tu mamy podaną długość i szerokość geograficzną. Punkt ten znajdował się 13 mil, około 20 km, na południowy wschód od miejsca, w którym samolot podobno spadł. Wiemy więc z całą pewnością, że pod chwili nie rozbił się UAL-93. Z kolei fakt, transponder przestał działać o 10.06 nie oznacza, że maszyna spadła w miejscu opisanych współrzędnych. Nikt przecież ani tej, ani żadnej innej maszyny tam nie znalazł. A to dowód na to, że transponder w tym punkcie tylko wyłączono i maszynę skierowano na pobliskie lotnisko. Od tego momentu UAL 93 zamienił się w samolot Widmo, a w rzeczywistości w podwójne Widmo. Już nie istniał, ale istniał. Rozbił się, ale leciał dalej. Rozbił się rzekomo o 10.03, ale cztery minuty później stacja Cleveland ostrzegała, że w samolocie może być bomba. O 10.07 Berlinger wysłał do kolegi w UAL kolejną wiadomość, tym razem polecenie, które dotarło do samolotu minutę później. Około 10.11. Nie leć na Waszyngton. Nie ma możliwości. Minutę później Berlinger wysłał ją ponownie w tym samym brzmieniu. Od chwili katastrofy minęło 8 minut, a w przekonaniu nawigatora Berlingera samolot nadal był w powietrzu i kierował się do Waszyngtonu. Berlinger nie mógł wiedzieć o rozgrywającej się potwornej mistyfikacji. Ale gdyby samolot jego kolegi naprawdę rozbił się, informacja o tym z całą pewnością już by dotarła do niego jako do dyspozytora. Wiedzieliby o tym także kontrolerzy z Cleveland. W rejonie Shanksville znajdował się w powietrzu lekki samolot firmy NetJets. Jego pilot obserwował ostatnią fazę lotu UAL-93. A z ziemi wykonano serię fotografii przedstawiających słup czarnego dymu, niby po uderzeniu UAL-93 w ziemię. Pilot tego małego samolotu musiał widzieć ten dym i miał obowiązek zawiadomić o czymś takim swoją bazę. Nie zawiadomił. Cytat. Albo wypadku nie było, albo pilot małego samolotu dyspozycyjnego brał udział w tym przestępstwie. Moim zdaniem w grę wchodzi zarówno jedno, jak i drugie. Tak Sławomir Kozak w przechwyceniu stwierdza po raz pierwszy coś, co stało się rdzeniem konstrukcji zbrodni. Cytat. Jak się wkrótce okaże, w powietrzu były dwa samoloty oznaczone jako UAL-93. Pierwszy z nich, imitujący prawdziwy Rejs United, lądował gdzieś niedaleko. Drugi... Najprawdopodobniej z pasażerami na pokładzie był już w tym czasie oddalony o setki kilometrów. Żaden z nich nie rozbił się w Shanksville. Koniec cytatu. Domyślamy się, że to niesamowite rozstrzygające odkrycie nie jest ustaleniem samego autora, tylko zbiorczą konkluzją profesjonalnych mrówek z piloci organizacji 911 Trów, którego Sławomir Kozak jest aktywnym członkiem. I jedynym w tym gronie Polakiem, a która od sześciu lat próbowała wyjaśnić, co i jak stało się w Ameryce 11 września 2011 roku. Gra warta nie jednej świeczki, tylko dziesięciu tysięcy świeczek. Każda, dla każdej z tysięcy ofiar, krucjaty pod nazwą wojny z terroryzmem. Tak zwany wolny świat jest zapatrzony w magiczną liczbę prawie 3000 ofiar samego WTC i Pentagonu. Ale śmierć tych 3000 to jedynie detonator, który podpala świat. Bez udziału systemu ACARS te ustalenia minutowo-sekundowe nie byłyby możliwe, co wykażą kolejne odkrycia zawarte w kluczowym rozdziale przechwycani pod tytułem podmiana. Tak. Istotą zbrodni był szatański pomysł podmiany samolotów, które realnie wystartowały z pasażerami. I samoloty cienie. Powstał kołowrót nawigacyjny, oczopląc, którego nie rozpoznali nawet profesjonalni kontrolerzy ruchu i który długo stanowił nawet dla speców z pozornie nierozwiązywalną zagadkę. Cytat. Najprawdopodobniej, pisze Sławomir Kozak, Samoloty z pasażerami zostały zastąpione swoimi duplikatami w trakcie lotu, poprzez celowe mylenie kontrolerów, wyłączanie transporterów w rejonach o słabym lub żadnym pokryciu radarowym, czy wręcz przez generowanie na wskaźnikach radarowych fałszywych maszyn w ogóle nieistniejących. Wydaje się jednak, że osoby, unowia się spiskowcy, prowadzący całą operację, dokonały jeszcze dodatkowego kamuflażu. Otóż coraz więcej faktów przemawia za tym, że zamiany samolotów dokonano już na etapie początkowym, jeszcze w portach lotniczych. Koniec cytatu. Zbrodnia sypie się już na etapie zwanym rękawami, przejściach dla pasażerów, przez które wchodzą na pokład samolotów. Tę procedurę obsługuje samodzielny system, w skrócie Sabre, zapewniający kompleksową obsługę pasażerów i ładunków na lotniskach oszuści z komisji rządowej, komisji rządowej w cudzysłowie, podają oficjalnie, że rejs numer 11 wystartował z lotniska Logan o godzinie 8.14. Wyruszył w ostatnią podróż z rękawa numeru 32 terminalu B. Według systemu Sabre, który notuje elektronicznie czasy odpraw i załadunków, drzwi maszyny zamknięto o 7.40, a samolot opuścił terminal o 7.45. Potwierdza te czasy zapis rozmów załogi z kontrolą naziemną. Tymczasem, według oszustów z komisji 9.11, opierających się na zapisie systemu EGR, komisji oczywiście w cudzysłowie, czytnika przy wejściu pasażerów do rękawa, rzekomi porywacze Wall Al-Sherry i Walid Al-Sherry Weszli na pokład samolotu o godzinie 7:39, co nawet to było wykluczone, bo żaden samolot już po minucie od momentu wejścia ostatniego pasażera nie może wystartować, bo na przykład przedtem musi odłączyć się od rękawa, powoli dotrzeć do pasa startowego, rozpędzić się, etc. Natomiast fenomenalnym rekordem było wejście trzech następnych zamochowców, Atta. Al-Omari, Al-Sugami. Weszli oni do maszyny dokładnie w tej samej minucie, w której samolot wystartował. To znaczy, gdy jego koła odrywały się od ziemi. Tolerancja czasowa tego systemu wynosi zaledwie 15 sekund. Ale to nie jest ostatecznym rekordem. Zgodnie z tym samym zapisem, kiedy samolot już ruszył w kierunku pasa startowego, cytat, do samolotu nadal wchodzili przez ów rękach w kolejni pasażerowie. Tu mamy cytat z książki teraz. Byli to, jak się okazało, wiele miesięcy po zamachu Albert Filipow i Richard Ross, którzy telefonowali po 7.40 do swoich narzeczonych, narzekając, że samolot ma opóźnienie. Ale to, że pasażerowie odlecieli samolotem, który poleciał zanim do niego dotarli, to jest, jak mawia klasyk, pikuś. O wiele bardziej zaskakujące jest, że również po uznanym oficjalnym czasie wykołowania samolotu na jego pokład dotarła Stewardesa Madeline Ami Swinney. Ona także telefonowała do bliskiej sobie osoby, twierdząc, iż nie weszła jeszcze do maszyny. Jednak w zamachu, w którym ten samolot uczestniczył, zginęła. Ale to jeszcze nie wszystko. Okazuje się bowiem, że AAL-11 wykołował do startu spod rękawa 26, a nie 32, jak głosi oficjalna wersja. Czyżby więc były dwa rejsy AAL tego dnia? Autor przechwyceni umiejętnie dawkuje dreszcze, które i nami teraz wstrząsają. Po chwili dodaje. Oficjalna wersja mówi bowiem, że drugi z uprowadzonych samolotów, UAL-175 wystartował o 8.14. Władze opierają się w tym przypadku na zapisie kontroli ruchu lotniskowego, zarówno radiowym, jak i radarowym. Sprawa wydaje się być bezsporna. A jednak? BTS, Biuro Statystyk Transportu, twierdzi od samego początku, że start UAL-175 nastąpił o 8.32. Przez długi czas myślano, że wynika to z jakiejś pomyłki słownej. Nic podobnego. Znany nam już system ACARS, poza wszelkimi opisanymi już przydatnymi funkcjami, posiada jeszcze jedną – niezwykłą. Otóż zapisuje on czas, w którym koła samolotu odrywają się od podłoża i wysyła tę informację w formie depeszy do operatora linii lotniczej, a następnie do BTS. Błąd ludzki nie mógł więc tu wystąpić. Czasy te były przez długie miesiące nieodgadnioną zagadką dla poszukiwaczy prawdy o locie UAL-175. Były do chwili, kiedy jeden z członków P4T, mówimy to o organizacji pilotów 911, spotkał na swej drodze pilota United Airways, pilot ten Steven Miller. 11 września 2001 roku kierował maszyną rejs numer USAIR 6805, kołując do startu bezpośrednio z samolotem UAL-175. Pamiętał doskonale, że przed samym pasem otrzymali przez ACARS, kolejne dobrodziejstwo tego systemu, ostatnie dane dotyczące wyważenia właśnie UAL-175. Benik 767 – szerokokadłubowy samolot, który należy do kategorii maszyn ciężkich i zmuszeni byli, zgodnie z przepisami, odczekać pełne 3 minuty, by dostać zgodę na start. Sprawdzenie w bazie danych Biura Statystyk Czasu Startu USIR 6805 było już tylko logicznym następstwem tej rozmowy. W BTS odnotowano start maszyny Steve Millera o godzinie 8.28. UAL-175 musiał więc wystartować właśnie o godzinie 8.23. Czyżby więc były również dwa rejsy UAL-175 tego dnia? Autor stwierdza, że podobnie zamieszano z rejsem AAL-77, którego porwanie ogłoszono o 9.25. Po raz kolejny zastosowano mylenie przeciwników, którymi byli kontrolerzy. Dopiero o godzinie 9.45 ustalono, że UAL-177 stoi bezpiecznie przy rękawie w porcie lotniczym Boston. Dlaczego więc zgłaszano, że był jednym z porwanych tego dnia samolotów? I co robiło o godzinie 9.45 przy rękawie lotniska Boston, skoro czas startu do Los Angeles... Odnawia się znowu ten sam port docelowy miał planowany na godzinę 18.55. Postój każdego samolotu przy rękawie jest bardzo drogi i wszystkim zależy, aby trwał jak najkrócej. Znowu ujawnia się tu niesamowite działanie systemu ACARS. Pojawia się sygnał OUT na oznaczenie oddzielenia się samolotu od rękawa. Pomyłki więc być nie mogło. Podobnie przy oderwaniu się od ziemi, Czujnik na tak zwanej goleni kół daje sygnał OFF. Stąd też ustalono precyzyjnie dane czasowe UAL 93, który rzekomo rozbił się pod Shanksville. I wreszcie w tym kulminacyjnym momencie pojawia się zwykły człowiek, a nie maszyny i system. Był nim pracownik lotniska Newark Antoni Matza. Wieloletni pracownik firmy zajmującej się tankowaniem paliw do samolotu. Z samego rana tankował maszynę United Airlines Race 93. Zgodnie z jego obowiązkiem, po zatankowaniu paliwa, wszedł do kokpitu, aby poinformować o tym drugiego pilota, któremu był zobowiązany wręczyć pisemne potwierdzenie zatankowania paliwa. Matca ujrzał na siedzeniu drugiego pilota młodego, zadbanego białego mężczyznę o kasztanowych włosach. Ten odebrał od niego formularz i podziękował. Do odlotu pozostało jeszcze pół godziny. Takie zeznanie Matca złożył pracownikowi FAA wkrótce po tragedii. A tymczasem, cytat, jednak 12 października 2012 roku Matca oglądał w telewizji wspomnienia o załodze tego lotu i zobaczył fotografię drugiego pilota UAL-175, którym miał być... Leroy Homer. Zaskoczony ujrzał twarz zupełnie nieznanego sobie człowieka. Nie mógł się mylić. Poza wszystkim innym, Homer był przecież czarno-skóry. Przeświadczenie to było tak silne, że Maca udał się do FBI i złożył w tej sprawie zeznanie. Z protokołu FBI nie wynika, żeby pracownikowi Ogden Aviation Service okazano fotografię kapitana Dala. Aby upewnić się, że po prostu, że to nie on odebrał kartę tankowania pod nieobecność drugiego pilota. Powracamy do wspomnień już żony kapitana Dala, Cindy Dal, z pamiętnikiem drążącej sprawstwo 9.11, który nie tylko zabiło jej męża, ale przed jego śmiercią nawet zmieniło kolor jego skóry. Już wiemy, 25 maja. 2012 roku, a więc 11 lat po zamachu, znaleziono ją martwą w łóżku. Miała 52 lata. Co za pech. Na tym etapie kończy się wędrówka poszukiwaczy prawdy o zbrodni 9-11, choć upłynie jeszcze wiele lat. Wyjdzie na wierzch tego krwawego odmentu wiele nowych szczegółów, ale to nie zmieni oficjalnej wersji o Beduinach jako sprawcach. Sławomir Kozak powraca z nad WTC do Polski, a konkretnie do Smoleńska. Snując fachowe rozważania o warunkach pogodowych rankiem 10 kwietnia 2010, o systemowych, tak zwanych nieomylnych ustaleniach wysokości tu Tupolewa, ustaleń zwłaszcza RAIM, automatycznego wewnętrznego odbiornika GPS wymagającego danych z przynajmniej pięciu satelitów z dobrą geometrią, naprowadza, a dokładniej podprowadza czytelników przechwyceni. Jego konkluzja co do przyczyny katastrofy Tupolewa z konieczności musi być enigmatyczna. Katastrofy w cudzysłowie. Choćby z tego prozaicznego powodu, że jest kontrolerem ruchu na okęciu. A co jeszcze ważniejsze, ma na utrzymaniu dzieci i nie chce, aby zostały przedwcześnie sierotami. Cytat. Celem tego artykułu jest wskazanie pewnych szczegółów, które prawdopodobnie normalnie nie są przedmiotem analiz. Autorowi nie chodzi tu o rozwiązywanie zagadek, w których jest więcej pytań niż odpowiedzi. Faktem jest jednak, że mieliśmy tu przypadek wyjątkowego zbiegu okoliczności. Bo na przykład 10 minut wcześniej warunki wyznaczania wysokości GPS były korzystne, widocznych było 10 satelitów przy masce elewacji. Jest to fachowa terminologia. Nic nam ona nie mówi. Co widać na diagramie, Dawało to możliwość niezagrożonego monitoringu RAIM. Ostatnie zdanie jest tu niezwykle ważne, ale właśnie na nim ukrywa się wnioskowanie. Reszta jest milczeniem. W tych końcowych rozważaniach, w ich konkluzji, autor ani słowem nie wspomina bezpośrednio o nieomylnym detektywie, w skrócie ACARS polew prezydencki musiał posiadać ten system pośród innego wyrafinowanego wyposażenia elektronicznego. Dopóki piłka w grze, mawiał niezapomniany Kazimierz Górski, burzycielski w skutkach dorobek dochodzeń pozarządowych w sprawie amerykańsko-izraelskiej zbrodni Ameryki na Ameryce, posiada charakter cykającej bomby. Amerykanie budzą się zbrojni w wiedzę o tej zbrodni, a jednocześnie odczuwają na co dzień skutki tak zwanych Patriot Act, Narzuconych przez izraelskich okupantów Ameryki pod pretekstem wojny z terroryzmem, właśnie wszczęty po 9/11. Miliardy dolarów wpychane w ten worek bez dna zwany Izraelem, także mają konkretny wpływ na antyizraelską reorientację setek milionów Amerykanów. Bękart Izrael, zimplantowany w środek wrogich mu państw islamskich, nigdy nie miał i zwłaszcza teraz nie ma szans przetrwania nawet pod stalowym parasolem USA. Wierchuszka światowego żydzizmu wie o tym doskonale i od dawna sposobi izraelskich hazarów do ewakuacji w inne upatrzone rejony świata. Zgodnie z programem sekty Habat Lubawicz, penetrującej wszystkie kręgi syndromu żydowskiego w głównych państwach świata, ich wybór padł głównie na Polskę. A jednocześnie drugim kierunkiem tej rejtrady i przyszłej nowej tysiącletniej, w cudzysłowie tysiącletniej, ojczyzny trzeciej Hazarii są rejony Krymu i Kaukazu, co może oznaczać nic innego jak comeback do ziemi ich hazarskich przodków. Tu zrobimy przerwę tego arcyciekawego rozdziału i tak wyszedł ponad 20 minut dłuższy niż przeciętne odcinki.